Jak powiedziałem, że za mało sobie nogi nie urwałem, ale jestem. To ja, przez te tłumy ludzi, którzy pilnują bezpieczeństwa polskiego radia, ja się przedarłem i palcem wskazującym prawej ręki przysnąłem niewłaściwy guziczek i się wszystko z, z tego...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 Legar się przekrzewił, będę się mylił pewnie. Co tak pięknie szaleści? Serdecznie witam w podcaście osiemnastym. Osiemnastym jak osiemnaste urodziny, jak 17 mgnij wiosny plus jeden oraz jak 19 lutego minus 1. Zapraszamy. Co ja tu mam, proszę Państwo wiedzieli, ja tu mam same baby są. Pięć bab na mnie jednego. No podcast yet in the world. Just Vitam Vaserdechny. Just Vitaev Podcast in my apple. I'm uh, honored to be with you today. We got a lot of great stuff for you today. Amazing. Okay. Irak Roshkovsky. Irak Roshkovsky. Irak Roshkovsky. Polska, Florida. Polska, Florida. Polska Florida, Naprawdę zawsze chciałam być prezenterką w telewizji Trwam i prowadzić różaniec w Radiomariaczku i kurwa nie chcieli tam przyjąć. Cześć, tu Michał Malanowski z Demiurga, czyli podcastu o kreatywności, nie tylko dla kreatywni. www.demiurg.biz Czas na muzykę niebanalną i audycję z górnej półki. A oto i wasi prowadzący, Bartosz Klimaszewski i Magdalena Kaczyńska, czyli Timikas Showdown! Witam w How are you? charakter. Joe. mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Nie tylko dla orów, first, best, and always. Dzień dobry, dzień dobry Państwu, nazywam się Hubert w i przewodu A tu Mhm. to już Mhm. Już Mhm. Mhm. już Serdecznie witamy po chwili muzyki i chodzimy sobie tak niedzielnie po tym Dublinie i, i przypadkiem, tak, przypadkiem. I spotkaliśmy taką, spotkaliśmy taką znajomą tutaj, proszę bardzo, może ona coś powie? Ej, spłopaki, normalnie, ale przypadek to jest takie no. mały miasto, świat jest mały, no w ogóle, no co tam słychać tam w ogóle tej, u was tej normalnie. Ja też byłem zaspany, tak jak pan Wojtek rano. A wczoraj byłem na takim głupim filmie w kinie, taki francuski. Jakąś nudną koleżanką chyba. Koleżanka była no, nudna i siedziała obok mnie dalej i nie chciała mnie obmacywać. Coś nas może kiedyś łączyło. To pan nie chciał jej obmacać. Nie, nie, ja nie, ja już ja mam wyłączoną chwilowe, op, chwilowo opcję kobiet, więc... A, nie stęczo, libido no. nie działa. Nie, libido zostało w Polsce. A, a libido Pana Arka? No właśnie, co słychać? Co słychać? Dziękuję, witam serdecznie. U mnie co, co słychać? Mam mm, bakterie na gardle żerają mi od środka no i mam dzisiaj troszeczkę troszeczkę formę, formę obniżoną bo bo, mnie, bo mi gardło nawala pójdę kupić cytrynę tak e, Filip się oddalił ale słuchajcie nie jest tak źle bo dostałem antidotum antidotum już działa już działa, więc nie jest tak źle ale było tak że dosłownie miałam ogień w gardle to niesamowite naprawdę jestem po prostu wstrząśnięta a czy antidotum to antybiotyk? Nie, to jest e, 75% śliwowica, która wypala wszystko, co widzi na swojej drodze i co spotyka, tak więc e, daje radę i ta właśnie śliwowica, którą trudno tutaj było dostać w Irlandii, bo ona w sumie tutaj nie, jest, nie występuje, ale się udało, no i ta śliwowica plus tam mały specyfik taki, o którym nie powiem, wy, wyżera wszystko, stawia tylko białą plamę. Czy to może nalewka babuni? Nie, nie, nie, nie, nie. Te, teściu, teściu, tak, to jest nalewka dziadunia. Przez teściu mój poleciał do Polski, oddalił się, był tutaj na urlopie, zimę przezimował. On siebie nazywa Subaryta, tak, czyli koleć, który wszystko sobie ułatwia. No ale właśnie, żeby nie zimować w Polsce był u nas, w której wrócił. No i tą jeszcze nam śliwowicę gdzieś wykombinował, która wypala wszystko, dosłownie tak jak powiedziałam. No i przy okazji moje gardło, za co mu się serdecznie dziękuję. A, czy w Sibowicy był kret, który zwalcza wszelkie bakterie? Kret do wanien, do rur? Nie, był ten, Mr. Proper. <grym> A Mr. Proper, to i tutaj zawitał Mr. Proper. Cieszymy się ogromnie. Jest z nami też jeszcze jedna koleżanka, ale ona jest dosyć małomówna. Ale myślę, że powie jeszcze kiedyś parę słów. Trochę jest przestraszona. Tak, jest pola z nami dzisiaj, gościnnie, po raz kolejny, pola. Czego słuchamy, co? Pola nie, pola, pola, dzisiaj, pola dzisiaj dopiero co wstała, bo jest poranek świeżutki, taki dubliński, niedzielny, poranny, tak więc pola, pola na razie zbiera siłę i zbiera myśli na, na to, co by tutaj później ewentualnie powiedzieć tam na, w tym odcinku. Po odcinku na walentynki, który był takim apogeum naszej możliwości, czyli troszkę spadek, spadek formy, nie wiem jak Zuza, ale ja, ja się czuję tak troszkę wypalony po tych walentynkach, dałem dają, wie dają wszystko. Może to ta nalewka wypaliła wszystko, chociaż nie, no bo to nalewka była później. No ja myślę, że to taki chwilowy kryzys, który po prostu, każdy podcast podejrzewam, po prostu przechodzi, tak myślę, nie wiem. Nie wiem, co myślisz, Arkadiuszu? Nie, nie, nie, to mi się wydaje, że to jest takie prześlenie zimowo, wiosenno-zimowe. Już by się chciało, żeby była wiosna, a tu już ta zima tak by bija. Ale, ale miejmy nadzieję, że ta wiosna przyjdzie szybkimi krokami, bo, bo luty już się kończy malutko, a już to już, to już wiosna, nie? Ale jedyne, co jest tutaj optymistyczne, to to, że nie ma minus 24 stopni. Jeszcze tutaj nie było i myślę, że nie będzie, także właściwie taka zima nie zima. Co, co myślisz, Arku? No, nie, ma, nie ma zimy, nie ma zimy. Ja już tak więc odkurzam swoje sandały tam gdzieś w moim tym, no, na buty, takim pojemniku odkurzam, bo sandały wkrótce będą biegały w skarpetkach w prawdzie, no ale będą, nie? Ma, miejmy nadzieję, że nie w białych skarpetkach. Ja już na przykład zauważyłam w sklepie butz już można kupić bikini na przykład. Oni tak w ogóle wcześniej, w październiku już jest Boże Narodzenie, a w Mark and Spencer zauważyłam, że już są zajączki. Naprawdę. Zajączki. Zajączki wielkanocne oraz jajeczka. A, no to tak, no to tradycyjnie, tradycyjnie, bo e, święta zdaje się, już są jakoś tak tuż tuż, bo chyba śledzik będzie niedługo. I pancake. To jest słuchajcie, tutaj w Irlandii e, śledzik się m, m, nazywa pancake day, czyli nie je się śledzika, tylko się wciąga płatki, te niebo tylko naleśniki. E, wszystkim czym się da. A powiem wam, że najlepsze takie chyba się w Polsce nie próbuje są naleśniki z lodami waniliowymi w środku, po prostu no siwy dym, słuchajcie jak macie możliwość to ciepłe naleśniki z lodami, polecam po prostu przysmak niesamowity i śledzika w Irlandii nie ma, jest Pancake Day, czyli to jakoś tak chyba już na no, Filip, o jest Filip, Filip już kupił tą cytrynę, Filip kiedy, jest, e, kiedy są ostatki w Irlandii co? Ostatki są w każdy czwartek jak wypłaty dostają <głos> <głos> ale, no i chleją, potem przez cały weekend. Nie wiem, no, tu są ostatki i tu, tu się bawią non stop, no stopnie. No ale jest Pancake Day, nie? No, no, no ale kiedyś pisałem o Pancake Day, muszę sprawdzić w moim blogu, bo pisałem o tym, pamiętam. No właśnie. I Biedron też pisał, pamiętam. Też pisał, też pisał, słuchajcie. Równy Biedrona, który gdzieś pewnie nas, na pewno nas słucha. W no, ogóle pozdrawiamy wszystkich słuchaczy 18 razy, no bo to 18 audycja. No, jesteśmy, jesteśmy już, jak to się mówi? Jak się, osiem, jak się ma osiemnastkę, to co się ma? Pełnoletni. Pełnoletni już jesteśmy, właśnie. A to w sumie jest ma, bo my odcinków mamy o wiele więcej niż osiemnaście, ale to... Będziemy o tym gadać w jubieluszowym dwudziestym odcinku za 2-3 tygodnie. Tak. Dobra przerwa teraz. Coming out this Friday the new album from the Schinfaders. The Schinfaders release their greatest hits. The band, on drums, Mary Lou MacDonald. On vocals, Mr. Jerry Adams. On lead guitar, Martin McGinnis! Very good, I'm Martin McGinnis. Very, very handy I'm done? like a young oney Kravitz. I don't know you can actually play that guitar like that at all. There There's an awful it. lot you don't know about me, particularly my accent. Move Look at him moving, Jerry, that's, that's the, the way, way we, we do it. it. We got our music on the U.T.V. Yeah, that's the way we do it, Jerry! That's the way we do it! Our money for nothing and our chips for free! The new album from the Sinn Féiners, and of course featuring their biggest hit of all time! Nudge Nudge! Running around robbing banks and you can't prove anything Do you know anyone who'll accept some Hot Sterling? The new album from the Sinn Féiners. Here, Martin and Jerry take on Charles and Eddie. Confused? You will be. Look into my eyes, can't you see they're open wide? Would I lie to you, Bertie, would I lie to you? Oh, no. Look into my eyes, can't you see they're open wide? Would I lie to you, Bertie, would I lie to you? Oh, oh Jesus, no oh, no. Should be so lucky to buy this album, and so are they. Chucky, chucky, chucky, chucky, chucky, chucky, chucky, chucky, chucky, I love. Chucky, chucky, chucky, chucky, chucky, chucky, chucky, chucky, chucky, I love. Sing it, Jerry. Come on, sing it now. Chucky, chucky, chucky, chucky, chucky, chucky, chucky, chucky, chucky, I love. Jerry, I've got some uh, some uh, pertinent questions for you. Well, it's sort of an interview situation. In a, a, a, questions. Fair enough. Far enough. Well, the questions way. everyone wants to know. Did you really take the money? Uh, it wasn't the me. Why are you acting so funny? Uh, it, it wasn't me. What will you say to Bertie? It wasn't me. Or the Sinn Féin party? It wasn't me. What will you tell BBC? It wasn't me. Or the lads from ITV? It wasn't me. Not forgetting the UTV. It wasn't me. Joe Duffy and RTE. It, it wasn't me, Good me Joe. Good afternoon. You're very welcome along to yeah, Lloyd uh, line. Joe, Jerry, did you take the cash? Uh, no, Joe, I think that, at this particular point in time, I think did that Did you that take the cash? Question. Answer the question. Not the not. new oh, album right. from the Sinn Feiners available now for 14.99. Oh, I'm not saying it was you, but do you, do you have any affiliate uh, Terms and conditions apply Unused and untraceable notes only, please. Thank you. Katugi Strictly Podcast fornia. Ne you. kotla or wolf. Panage sht at the point salt as and show. I witamy po przerwie, mamy troszkę takich wiadomości różnych, z różnych źródeł, o różnych rzeczach. W sumie e, powiem wam szczerze, że dzisiejszy podcast to jest taki troszkę bez, bez, bez przygotowania e, merytorycznego, no, ale polecimy z koksem, powiem wam co tu słychać ciekawego. Dzień dobry. E, do widzenia, temu panu już dziękujemy. Został wykluczony z podcastu, e, ponieważ manipuluje e, tutaj współpracownikami. Jeżeli chodzi o wiadomości, no cóż, no, co tu się dzieje, no, każdego ranka, kiedy, kiedy biegnę do pracy, zresztą nie tylko ja, um, jestem um, molestowana przez tak zwanych rozdawaczy gazet. Ja, ja nie biegnę do pracy. Ja, ja On został wykluczony, tak, bo jego stać na, na tramwaj. E, I w tychże właśnie gazetach typu Metro, prawda, tudzież Herald Morning, Ym, jedyne wiadomości, jakie tam się pojawiają to, kto kogo zgwałcił kto kogo zamordował, ewentualnie czyje ciało zostało znalezione do zobaczenia no, tak tak nieco wygląda taka codzienna prasówka, czyli bardzo wzrasta tutaj przestępczość do Blinie, 46% w porównaniu z zeszłym rokiem i bardzo też wzrasta niebez... bardzo też wzrasta niebezpieczeństwo na drogach w zeszłym weekendzie zginęło 8 osób W Donegal. zderzyły się o 4.00 nad ranem dwa samochody i zginęło już przez niecałe, przez zasadzie półtora miesiąca, 66 osób. To jest może mało w porównaniu do Polski, ale tutaj to jest naprawdę tragedia, gdzie około 120, 160 osób w tych granicach, dokładnie nie pamiętam, przepraszam, jeszcze raz. Mniej więcej około 140 osób w zeszłym roku zginęło na drogach, a teraz przez półtora miesiąca mamy już 60 osób, więc naprawdę jest tutaj duży, duży alert i próbują coś z tym zrobić. Tak, dokładnie. Ktoś tam kiedyś próbował taką teorię wysunąć, że w związku z tym, że jest tak dużo teraz tych wypadków tych w Irlandii, na drogach, że to jest wina obcokrajowców, że to Polacy gdzieś tam i, i przybysze ze wschodniej Europy jeżdżą i nie wiedzą jak jeździć, bo tutaj jest ruch lewostronny. Przypuśćmy taki przybysz tutaj z, z innego państwa, który po prostu sobie w sytuacji grozy, w sytuacji zagrożenia, jak kieruje samochodem, skręca po prostu yy, yy, reaguje tak, jakby jeździł ruchem prawostronnym. No i tak, coś tam taką teorię, teorię wysunął. No, no oczywiście bzdura, bzdura, kompletna bzdura, bo nasi emigranci tutaj praktycznie stanowią, owszem, pewien, pewien procent te, tych te wszystkich wypadków, ale nie można ich winić za wszystko, za to, że tak tu wzrasta te wszystkie karambole, katastrofy drogowe. Tutaj wam taką ciekawostkę, że w Irlandii na przykład, no, kraj, w którym no, słońce nie świeci zbyt długo, szczególnie w okresie zimowym, a na przykład e, nie ma w ogóle możliwości w sensie, nie ma w ogóle e, potrzeby jazdy na światłach włączonych, w ogóle, na jakichkolwiek światłach nie? praktycznie pod, e, już pod wieczór kiedy się robi już ciemna bo wiele aut jeździ w ogóle bez światła, no, no po prostu no, kompletny kompletna paranoja, kompletny no, bez... albo idioci na postojowych jeżdżą dokładnie, e, tutaj Słuchajcie, moim zdaniem, żeby coś tu się polepszyło, przykładowo, nie, pod kątem bezpieczeństwa w Finlandii, całkowity zakaz prowadzenia auta po alkoholu, całkowity zakaz i oprócz tego całą dobę, przez cały rok, tak jak to jest w Szwecji, w państwach skandynawskich, światła włączone, światła dzienne, światła mijania, a tu nie, tu każdy jedzi, wolna amerykanka, bardzo dużo kierowców bez głowy, jak to mój teściu nazywał, czyli czarnoskórych, E, mieszkańców Wyspy jeździ praktycznie no, samochodami, które no, nie powinny już dawno jeździć, a, a jeżdżą światła... O, o, nie no, tam, po co jeszcze 10 by jeździmy z 20 lat. Dokładnie, dokładnie. Właśnie światła tutaj jest w Irlandii wielka, wielka, niewiadoma, szczególnie pod wieczór, kiedy trzeba je mieć e, włączone podczas deszczu. Nikt nie wie, do czego to tu służy. No, taka, taka, taki przykład, jak między innymi poprawić bezpieczeństwo w Irlandii na drogach na, niestety. Jest jak jest. Teraz nie pora szukać wymówek Fakt, że skończyło się Dziś przyszedł inny, bogatszy i lepszy ode mnie I wraz z tobą strat szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią Pierwszą od wielu lat Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę A potem niech wali się świat Ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, Dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. Ostatnia niedziela, więc nie żałuj dla mnie, I radz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała. A co ze mną będzie, tu to wie? To ostatnia niedziela, moje snydy marzone.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 Jedno jest ważne Masz być szczęśliwa O mnie już nie troszcz się Bez zanim wszystko się skończy Nim los nas rozłączy Te jedną niedzielę daj mi To ostatnia niedziela Dzisiaj się rozstaniemy Dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas, to ostatnia niedziela, więc nie żałuj dla mnie, spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała. To ze mną będzie, któż to wie, ostatnie niedziela, moje sni wymarzone, szczęście tak upragnione, skończyło się. I want to put a bet on a team for the World Cup next June. Right, okay. What country, sir? Uh, Spain. Spain. Okay. Can you spell that? I'm sorry? Just joking, of course. Spain. Let's see. Mamma mia, pasta pizza. Uh, hello? Oh, just trying out a bit of Spanish for you there. I think that was Italian. Yep, speaking the Spanish. Now, I'm afraid the system isn't recognising Spain there, sir. Well, they qualified for the World Cup, so they have to be there. I have a Switzerland. Would you be interested in that? 50 to 1 if you want to take me up on the Swiss. What? No. Well, the only other ones I have are Saudi Arabia, it looks like, and Serbian Montague. Jesus, it's very hard to read this screen. Montenegro? Ah, oh, no, sir. There's no need to be racialist. Look, is there someone in charge I can speak to? I wouldn't like to bet on that, sir. But if you wanted to, I could give you six to one that Maureen is on her break. Maureen, she's the person in charge, is she? Well, she likes to think she is, yeah. Fine, I'll call back later and ask for her, so. Oh, hang on, here she is now. Maureen, what's the crack? Did you go to the canteen for your break? What did they have? Beef stroganoff again? Ah, oh, Jesus. Is it repeating on you? Excuse me, I'm still on the line here. What? Oh, yes sir, just just checking with my supervisor now. Were you talking to any of the girls? did they get on last night? Dobra, to się nagrywa. Słuchajcie, e, Zuza musi iść do pracy. Taka siła wyższa. Tak więc ją zaraz pożegnamy serdecznie, bo to ktoś, będziemy... Ktoś musi pracować w niedzielę, żeby podcasty w niedzielę mógł nagrywać ktoś. ktoś. Zuza, trzymaj się ciepło. Czekam tutaj na twój autobus. tu stoi twoja pani. E, Przejechał tak, Guinness. Słuchajcie, Zuza teraz powie parę słów na pożegnanie tego odcinka. No i siebie nie, w tym odcinku. Co ja mogę powiedzieć? Na... W pełnoletnim odcinku na autobus 78, a może nie powinnam, to trzeba będzie wykropkować, bo to wszyscy będą wiedzieć, czym jeżdżę. Już tutaj stoi. Oczywiście pan Mogą, kierowca. Mogą Cię porwać na Tempelhof. Pan kierowca oczywiście nie ma go chwilowo, pewnie jest w toalecie, albo czyta gazetę. W każdym razie, no cóż, no grzeszę w niedzielę i pracuję bardzo ciężko, podnosząc wieszaki. No i co ja mogę powiedzieć? Pozdrawiam. 18 razy. Płacą, ale płacą ci podwójnie w jedziele. Płacą podwójnie, no może z, kto wie, może z racji o, jubiloszowego 18 podcastu zapłacą so mi 18 razy więcej. Tak, autobus 90 właśnie przejechał. Yy, no i cóż no. Życzę wszystkim udanego tygodnia. Yy. A my się zabieramy do pracy. No właśnie. Do, do usłyszenia to pa! Nie pracę z no. Jeszcze muszę powiedzieć, że tu stoi moja szefowa, czyta gazeta i muszę się schować. Mam nadzieję, że mnie nie rozpozna, bo to przecież, no, nie może wiedzieć, że... O, to bo sam jeździ. <laughs> jeszcze, jeszcze jej nie stać prawdopodobnie. A Ależ nie, no bynajmniej, bynajmniej. Ona po prostu zarządza mną, jak mam podnosić wieszaki i czy prosto je podnoszę, czy krzywo. I w ten sposób ja się realizuję właśnie. Dobra, dobra. Czyli taki podcast dla kreatywnych znowu. Halo, halo, Pola. O, cześć. Pola się śmieje w końcu. Tak więc humor jej wraca. Dobra, tymczasem przerwa. W poniedziałek, w poniedziałek ja nie mogę, bo Pomagam mamie A we wtorek A we wtorek i w środę Ty Masz w domu pranie No a w czwartek No a w czwartek ja mam dyżur Piątek Piątek dwa zebrania Ty w sobotę Ty w sobotę znów nie możesz bo na lekcie ganiaś, ale za koniec. Nie. bardzo proszę o zegar, który nam będzie czas miarowo odmierzał. Filmowe premiery. Relacje z festiwali. Świat filmu. Tłumaczę panu. To jest światowe kino. Ja wam przywiozłem autentyczną perłę. Filmowe premiery. Przeboje kino. Pokazy specjalne. Niech pan zejdzie z tego ekranu. Jak jest? Relacje z festiwali. Recenzje, informacje, opinie plot. ten Serdecznie witamy po przerwie troszeczkę wiadomości dublińskich, czyli czwarty Jameson Dublin International Film Festival czyli zaczął się kilka dni temu jak wspomniałem festiwal filmowy jest to dość duże wydarzenie w Dublinie w Irlandii, bo z tego co wiem jest to jedyny na tą skalę festiwal w Dublinie w zeszłym roku był mniej international, bo nie było polskich filmów. W tym roku trzy polskie filmy zostały zgłoszone do festiwalu. Pierwszym filmem jest film jest, Jestem. Niestety nic nie wiem o tym filmie. Drugim filmem jest Komornik. To już głośny w Polsce film. A powiedział, że ma na płycie, więc mi udostępni piracką wersję. Trzecim filmem jest film Symetria. Też mam piracką wersję na iPodzie. Będę sobie wlokał dzisiaj w nocy, bo jestem bardzo ciekaw, co to za film. No i film jest, jak już wspomniałem, dużym wydarzeniem w Dublinie, w Irlandii. Mnóstwo ludzi na te filmy szkół Uczęs... Co tu mamy w informatorze? Proszę bardzo. Full Season Ticket, ticket czyli 200 euro. Kosztuje bilet na wszystkie seanse. 10... 10 bilet na 10 centów kosztuje 70 euro i są cztery kina w których można oglądać czyli Savoy, Scream, e, IFI i Cineworld czyli taki ogromny tutaj multiplex w samym centrum Dublina filmy wydaje mi się z tego co patrzyłem na, na info filmy są mniej ciekawe niż w zeszłym roku mniej jest takich premier takich głośnych jeśli można użyć takiego stwierdzenia bo większość filmów, które widzę tutaj w, w, w informatorze w najbliższym czasie się ukażą, czyli więcej za miesiąc, za półtora typu World's Fastest Indian albo, albo Siriana z George'em Kline'em Nowy Film i większość filmów to jest takie jakby przedpremiery a w zeszłym roku, pamiętam, było wiele, wiele więcej filmów, które ukazały się bardzo późno czyli pod koniec roku a wiele filmów, których w ogóle człowiek nie, nie, nie, nie doświadczył w późniejszym czasie. Coś mi nie idzie to gadanie. I jakoś tak mówię, nie, nie ze jestem tak jak Pan Wojtek na samym początku mówił. W ogóle jestem może niewielkim fanem kina Tutajszego chodzę, chodzę bardzo często do kina, mam taką kartę, płaci się 17 euro na miesiąc, chodzi się ile się chce. I ostatnio, wczoraj byłem właśnie z zuzą, którą Państwo mieli możliwość usłyszeć na filmie francuskim, e, angielski tytuł jest Hidden, a francuski Cliché e, z moim ulubionym francuskim aktorem e, Danielem Okelem i mną, że ona ma na imię Juliette ale film był ale film był fatalny naprawdę. No czy fatalny, no, dziwny był, bardzo. Trochę nie wiedziałem mówiąc szczerze na co idę, bo poszliśmy na nocne salę z zuską i. I Jak usłyszałem, że gra Daniel Hotel, to film na pewno musi być dobry, bo pamiętam, że był bardzo prawdziwej roli w Margot Margo i od tego czasu w zasadzie chodzę na większość filmów z Panem O'Tellem. Poza tym ostatnio też byliśmy na filmie Matchpoint, który już wcześniej kiedyś reklamowałem, bardzo dobry film. Woody Allen'a, nie mówiąc szczerze, nie lubię filmów Woody Allen'a, ale to była jego, jego ostatnia szansa, którą mu dałem. No i wykorzystał tą szansę, bo film był naprawdę ciekawy, naprawdę warty zobaczenia i przede wszystkim nie dział się w Stanach, tylko w Londynie. Bo Woody Allen, nie wiem czy Państwo wiedzą, to kręcił zawsze filmy w Stanach. To był jego pierwszy film w Londynie, poza, poza granicami United States. Cóż jeszcze mogę powiedzieć o, o filmach? Jest dość dużo filmów, ale tak jak pisał Biedro na swoim blogu, jest tu coś na kształt cenzury. Pamiętam taki film Door in the Floor. Był to dość głośny tutaj film z, też z moim ulubionym aktorem Jeffem Bridgesem i chyba kampusem na blondynkę, Jak ona się nazywa, Chyba to z 9,5 tygodnia. I pamiętam, w każdym razie film był lekko skandalizujący i po tygodniu film zszedł z ekranów. Tak samo było e, z filmem, i, tak na ogół z filmem, w momencie muszę sobie przypomnieć, grał Lian Nisson. Mm, w każdym razie filmy, m, przypomnę sobie wątek wrócę, filmy, które traktują o jakichś związkach, o jakichś może niedewiacjach, ale ale pomimo tego, że grają w nich dobrzy aktorzy i dobra obsada i dobra, dobry ryż, to filmy dość szybko wchodzą z ekranu. W tydzień, do dni i po prostu nie ma filmu. I to jest tutaj niby, że kraj katolicki, że wszystko Unia Europejska to właśnie to, że kraj katolicki wydaje mi się, że dość mocno ingerują w kinach w to, co, to, co się pokazuje. Filmy wchodzą, ale dwa, trzy dni i tydzień Film po prostu schodzi z ekranów. Jeśli chcesz się go poczyczyć, proszę bardzo, można w wypolszczaniach czasem znaleźć, ale właśnie najlepszym przykładem był właśnie film Door in the Floor. Dość głośny i standyzujący. Cóż jeszcze powiem o filmach? Nic więcej chyba. Dzisiaj strasznie mi się rozmawia z Państwem. Nie mam w ogóle. Przewracam strony i nie mam jakoś peny. Po ostatnich odcinkach, które uważamy były dość dobre i ciekawe, jakoś spadła nam chwilowo forma. Zatem oddam się teraz drogą konsumpcji przy śniadania. Arek wcina jakąś ogromną bułkę z ogromnym jajkiem, z ogromnym mm, jakimś kawałkiem szynki. A ja mam kurczaka z pomidorami i z białym serem. Życzę smacznego, zapraszamy na chwilę muzyki. Do usłyszenia. Sztuka jest sztuka. Świat filmu. clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the wind. its own Down a hollow to a cavern where the sun has never shown Like a door that keeps revolving in a half forgotten dream Or the ripples from a pebble someone tosses in a stream Like a clock whose hands are sweeping hallway and the fragments of this song have remembered names and fleeces but to whom thought they belong when you knew that it was over you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color Park it. Where's that jangle in your head? Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their Just hanging in the hallway And the fragment of a song Have remembered names and faces But to whom do they belong When you knew that it was over You were suddenly aware That the autumn leaves were turning To the color of a hair Like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel, as images unwind, like the circles that you find in the wind. Of your mind in the windmills of your mind. Właśnie u nas na, w takiej jadłodajni sobie siedzimy, jest taki dach przeszklony, no i właśnie e, spadł grad, bo gradobicie, ostro tutaj waliły grudki lodu po, po suficie, po takim szklanym suficie, bo wszystko elegancko widać. No tak więc ta zima ciągle się trzyma i nie daje za wygraną. Zapraszamy do reklamy. W mieście jest wiele interesujących kobiet. Ale w tym mieście jest, jest tylko jeden interesujący, jeden interesujący podcast. Nie, nie tylko dla orłów. Nic dodać, nic ująć. Żegnamy reklamy. Ja tu widzę niezły burdel! Elka Gra Dzień dobry Pani Elko Dzień dobry Panie Redaktorze dobry. Pani. Dobry. Do widzenia Dziękujemy bardzo A więc spotykamy się ponownie Młodszym słuchaczom Przypominam, iż Pani Elka gra już szósty rok Z tematu Siódmy Panie Redaktorze Sto lat Szósty, dobry. szósty dobry. Rok Z tematu Filmy Polonijne Oba do domu Dziś kolejna porcja pytań Poproszę teraz pana notariusza o dwa zestawy pytań. Proszę bardzo, oto trzy zestawy pytań dla pani Elżbiety. Temat filmy polonijne. Nagroda, nagroda umowna. Kulas. Który zestaw pani wybiera? Pierwszy. Proszę bardzo, oto zestaw drugi i pytanie pierwsze. Ale przedtem poproszę panią jeszcze. Brawo, brawo, brawo! Kto zaprosił te hołoty? Ja nie wiem. Skąd to do rzeczy, do rzeczy! Ale przedtem poproszę panią jeszcze o udanie się do kabiny. Bardzo proszę. Obleciałe budki, nigdzie nie ma koper! Niestety, niestety kabina jest zajęta, panie redaktorze. Pani Jolu, pani Jolu, kto jest w kabinie? Redaktor. Yy, tłumacz kabinowy panie, ale... Zdał się mógł Aha. A zatem poproszę panią o pozostanie na miejscu i założenie słuchawek. Ucho przykryje. Zabiję się. Czy pani mnie dobrze słyszy? Nie. Wobec tego czytam pytanie pierwsze. Ale zanim je przeczytam, chcę pani zaproponować dwa pytania poza konkursem. Gały mówi, i drukowanych nie czyta. Sam masz okulary, baranie. I pomoć, no, do rzeczy, do rzeczy. I co I też pan Pani dołoży? na to, Pani Elko, bo chce Pani zaproponować dwa pytania. Elka wepnij Mugały z powrotem. Chamy. Z miłą chęcią, Panie redaktorze. O. No to uwaga. Która ze słynnych aktorek ma syna? Julietta ma syna. Świetnie. <śmiech> kapitalna jest, kapitalna. I pytanie drugie. Córka. Pytanie drugie. Która ze słynnych aktorek urodziła się w Sofii? Eee! Tych to, jest, to było pytanie, gawrony, no. Sofia Loren. Znakomicie. A teraz już pierwsze pytanie konkursowe. O, zatańczyć. Proszę... Nikt się nimi nie przejmuje, panie redaktorze. Proszę wymienić tytuł filmu ukazującego pierwsze miasto w USA, w którym wprowadzono prohibicję. Czas start. Też bym się napiwił. Miasto bez pawia, Forta. Ech, brawo, oj, duże brawo oj, Pani Elko. I pytanie kolejne. szara woda z niego leci. Proszę podać tytuł znanego filmu dokumentalnego, obrazującego dramatyczne zmiany w organizacji ruchu kołowego w rejonie Placu Trzech Krzyży, ze szczególnym uwzględnieniem odwrócenia kierunku jazdy pojazdów na odcinku Krucza książęca. Lecą z Żurawiej, Kałatozowa. Cudownie panielka. No, cudownie. I pytanie trzecie. się jej puść. Pytanie trzecie. Wymienić tytuł filmu, będącego repliką, na film Milosza Formana, Miłość Blondynki. Zostwo czytać. Urok szatyna Reneklera. Wybornie, panie Jelusze. Brawo, brawo, brawo. Wydaje szatyn, można ale powiedzieć. Ale się to podoba, cisza, cisza. Brawa. Pani, Pani Jelu, skąd ta wycieczka przyjechała? Paryża? No. No, ten, no, myślałem, że gdzieś bym tak. Same ryże. Włochów. Pytanie czwarte, Pani Elko. Podać tytuł Sparcie. filmu obrazującego tułaczy los amerykańskiego no. chłopa, który w poszukiwaniu pracy zmuszony jest do ruchów migracyjnych ze wsi do miasta. Chłop zmuszony do ruchów. Pożegnanie z broną. Celująco, Pani Elko. Jakże się cieszę. Pora na pytanie piąte. Pora do domu. I tego z kabiny wywalić. Jak brzmi tytuł? oni się bawią, się przetarcali. No ja oszaleję pan, chyba. No. Nie pan, czy to dalej, proszę? Jak brzmi tytuł filmu ukazującego katastrofalną wręcz sytuację francuskiej? No ja nawet nie mogę czytać w tym towarzystwie, to Takich Czerwonych no. planów. Później no, powtarza... jeszcze raz. Powtarzam pytanie, pani Elko. Proszę pani. Jak brzmi tytuł filmu ukazującego katastrofalną wręcz sytuację francuskiej gospodarki tkaniowego? Cena strychu bez Wymienić tytuł oryginalny podkreślam, oryginalny filmu glorifikującego beztroskie życie rzymskich cinkciarzy. Dolce wita! Perfekt. Ekspedite! I pytanie ostatnie. No niestety bardzo mi przykro czas pani już minął. Wobec tego pozwoli pani, że zapytam jeszcze na koniec, czy zamierza pani grać dalej. Mógłby pan Ale. powtórzyć to pytanie? Nie. A zatem nie. do zobaczenia za miesiąc. No, no idziemy! Już. A mnie się to bardzo podoba! On nie. bez nadziei! Ja uważam, że nie! z tyłu proszę tak wywieźć słaby. do izby wytrzeźbień, wszystkich! Ten w kabinie był najlepszy! Idziemy czerwone, na kartkę, czerwone, panie redaktorze! Czerwone nasze na Taką smarkaną publiczność jeszcze raz mi sprowadzicie. mi sprowadzicie! Kartki mi się chyba skleiły. Po rozdziale siódmym oczywiście. Ósmy, Kronika kryminalna. Znany warszawski dentysta Leon Z. Został zatrzymany dzisiaj przez władze miejskie pod zarzutem plombowania zębów śrutem. Mieszkaniec Łodzi, Chris Cabaj, wczoraj w późnych godzinach wieczornych wszedł w nielegalne posiadanie Skody. Zapytany przez funkcjonariusza Emo o motywy, jakimi się kierował, odpowiedział. Mądry Polak po Skodzie. W jednym z kalifornijskich zakładów penitencjarnych odbyły się w piątek zawody sportowe, w których udział wzięli sami strażnicy. Rozegrano dwie konkurencje – strzelanie do celi i strzelanie do wyrzutków. Po wielomiesięcznych poszukiwaniach organa ścigania zatrzymały groźnego oszusta Szymona Konia. Jak nas poinformowano, koń, wykorzystując swoją biegłą znajomość języka niemieckiego, podawał się za bateryniarza. Wczoraj na bazarze w Niepołomicach zatrzymano podczas podliczania utargu Zygmunta Dunajca, spekulującego bez zezwolenia znamionującymi pochodzenie zagraniczne farbami i kredkami. Przebiegły Łotrzyk powędrował za kredki. Również wczoraj, tuż po obiedzie, nieznani sprawcy wmurowali w cokół pomnika Elizy Orzeszkowej tablicę Mendelejewa. Roz, roz, rozdział dziewiąty. Odcinek dla świnek. Hej, świnki! To ja, wasza mała świnka Halinka. Dziś opowiem wam o tym, jak się czesać na jeżu, jak podchodzić do świeżo namalowanej zebry i w jaki sposób odświeżać właściciela nad parą. A także o trzech nieznanych dotąd sposobach leczenia świnki. Zaś na zakończenie opowiem Wam o tym, jak się mówi po angielsku. Good morning! Hej, świnki! Dycha, czyli dziesiątka rzymska. Z życia niższych sfer. Niedziela, siódma rano Wstała pani, kazała sobie podać śniadanie Złajała mnie za trzy i minutowe jajko Miało być cztero minutowe Siódma piętnaście rano Wstał pan, dałam mu śniadanie Jajko, źle Miało być pięciominutowe, a nie cztero i pół minutowe Siódma dwadzieścia rano Wstał starszy pan Kazał sobie dać śniadanie i basen Najpierw dałam mu basen, a potem śniadanie. Źle. Musiałam zmieniać pościel. 7.30 rano. Wstała starsza pani. Musiałam zmienić pościel. 7.45 rano. Wstał brat pani. Kazał sobie podać śniadanie i jeszcze coś. Najpierw dostał śniadanie, a potem marcowego playboya. 7.50 rano. Wstał brat pana. Jajko źle, cztery minuty, a nie cztery i pół. Nie chciał lutowego playboya z Moli, żądał marcowego z Anitą. 7:55 pięć rano. Stał panicz. Kazał sobie dać śniadanie, basen i lutowego playboya z Moli. Jajka źle, Miał być 3 minuty, a nie cztery i pół. Z basenem nie zdążyłam na czas. Dałam mu kwietniowego playboya z Katią i w gębę. Szukam pracy. No i nareszcie. Rozdział jedenasty. Wiersze najszczersze. Dziś Krystyna Garmasz i jej wiersz zatytułowany Noce z Edmundem pod Dortmundem. Pochodzący z tomu Hans und Helmut Trinkenwermut, Czyta córka pana Orłowskiego. Motto. Albo nie. Czytaj dziewczynko. Gdyby wyznać mi kazano W jakie myślą biegnę strony Rzeknę Z mieszchem toczy rano Tobą jarzem zniewolony Gdyby rzec mi było trzeba O czym marzę w tej godzinie Wyznam niczym ptak do nieba Moja myśl ku Tobie płynie Dniem, wieczorem, wczesnym świtem Nocką, która srebrzy zdroje Jak w szaleńczym śnie Z zachwytem wciąż powtarza Minie Twoje Ach, móc głosić Twoją chwałę W zgodzie z sercem i sumieniem Twoje piękno doskonałe Chwalić zgodnym uwielbieniem Czyż być może bardziej szczera radość Z szałem co graniczy Bo czyż jest rzecz co zawiera Tyle piękna i słodyczy Dźwięczne jak dzwon wbity w ciszę Lśniące blaskiem jak Jupiter Twoje imię które piszę, używając czterech liter. Był to fragment wiersza w wykonaniu Feliksa Paprota. Czytał Jan Dąbal, obaj z Gliwic. To doprawdy fascynująca książka. Wprost nie można się od niej oderwać. No, ale jak słyszę, rozpoczynają się wiadomości. Przerywam więc na chwilę czytanie i słucham.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 Z początkiem czwartego kwartału produkowane tu pieczywo będą mogły spożywać także dzieci. Na trop fenomenu etnograficznego natrafili bielskopodlascy naukowcy. Wiekowy mieszkając jednej z bielskopodlaskich wsi, pan Kazimierz Zban, któremu już dawno urwało ucho, nadal z powodzeniem nosi wodę. I co dalej, Kiro? Jak podaje Urząd Statystyczny, z tegorocznych zimowisk powróciło znacznie więcej dzieci niż w roku ubiegłym. Załoga kombinatu rolniczo-budowlanego w Zośkach Nowych jednomyślnie podjęła uchwałę o pracy w każdą środę w 90 roku. A ty jaką masz, Kiro, wiadomość? Niecodzienny przebieg miała wczorajsza uroczystość wodowania statku MS Hugo Kołątaj. Otóż okazało się, że matką chrzestną frachtowca jest pan Jesionkiewicz. Mężczyzna uf nadużył najpierw alkoholu, wypijając zawartość butelki szampana, a następnie w przypływie agresji rozbił ją o dziób Hugo Kołontaja. Jak donosi nasz obserwator, na rynku w Krakowie lał konik. Proszę, Kiro, dalej. Jak nas poinformowały władze stolicy, obsługa pierwszej linii warszawskiego metra pracować będzie w czystych mundurach. Bardzo smutna wiadomość dotarła do nas ze starej miłosnej. Mieszkający tam na stałe pewien hydraulik połamał sobie wszystkie rury. A co w Czaplinku? W Czaplinku doszło do kolejnego spotkania synów pułku z córami Koryntu. Jak donosi prasa terenowa, w niektórych rejonach kraju handel uspołeczniony wprowadził w swoich placówkach ciekawą innowację. Otóż osoby pytające w sklepach spożywczych o żółty ser otrzymują ostrzeżenie na piśmie, zaś osoby pytające o kabanosy zostają aresztowane. Pora na wiadomości ze świata. Proszę bardzo, Kiro. W Bratysławskim Towarzystwie Geograficznym wygłoszono dziś prelekcję na temat Alaski pod tytułem Alaska Nebeska. Przy okazji zastanowiono się również nad tym, czy bracia Marx znali Engelsa, a jeżeli nie, to czy można ich zrehabilitować. Międzynarodowy konkurs gry na Lirze wygrał w tym roku, jak zwykle zresztą, włoski minister finansów. Nagabywany o rezultat oficjalnej wizyty w Ekwadorze premier Seszeli oświadczył. <śmiech> <śmiech> Jestem mile zaskoczony, ten żółw! <śmiech> Widzicie, co go zobaczy? Na Galapagos wygląda... <śmiech> O wiele starzej, od mojej starej. Jak podała największa agencja na świecie, większość mieszkańców naszego globu to dobrzy ludzie. Na kolejnej, dwudziestej już sesji nadzwyczajnej rządów krajów Suwak, premier Nowej Kaledonii, pani Kwaśniewska, stwierdziła wczoraj, co następuje. Szanowni deputowani, w związku ze wzrastającymi znacznie kosztami utrzymania,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 północ. A teraz łączymy się z Krakowem, skąd usłyszymy zwierzę mariackie. To smoli, który mówi! Jak ci leci, słoju, jak się nachylę! -y, kończymy o 18, dziękujemy bardzo. Ja się dzisiaj wybieram na, na mszę, na które będzie śpiewał do Dublin Gospel Choir. Czyli no czyli mam nadzieję tam się wybrać z mikrofonem coś nagrać ewentualnie. Jak się uda to się uda. Jak się nie uda to się nie uda. Ale o 18 się już kończy, dziękujemy. No i cóż, za wspólne chwile pozdrawiamy wszystkich, dziękujemy. I zapraszamy do następnych odcinków. Dziękujemy właśnie za 18. No nie była tak udana jak poprzednie odcinki, ale jakoś straciliśmy chwilowo wenę twórczą po oszamiałającym sukcesie numeru 17. Zatem czasem są wzloty, czasem są upadki, jak śpiewał kiedyś Kazik. I cóż, żegnamy. Zapraszamy na odcinek 19. Myślę, że będzie z branży piwnej, z tego tematu. I cóż, do usłyszenia za tydzień. Czy ja dusza nie wdzieje żałoby, ponieważ nie istniałem nigdy?